8 minut po dziewiątej. Zofia Kruszewska, Michał Nogaś i moja skromna osoba zapraszamy do dwunastej. Dziś mam nadzieję, że będą się Państwo szczególnie uważnie wsłuchiwali w muzykę. Zaczniemy od Cat Power. Dużo takiej muzyki w tym klimacie, w podobnym klimacie do południa. Cat Power to już dwa lata od tej pamiętnej płyty The Greatest, utwór tytułowy, przed chwilą, a dzisiaj do tego albumu na pewno powrócimy. piotr. starmachmałpapolskie radio.pl Polecam się w sprawach wszelkich, ale muzycznych najchętniej. 12 minut po dziewiątej to jest nasza piosenka dnia Digital Love Matulu. Sławski projekt Digital Love. Maculu to jest nasza piosenka na dziś, na Wielki Piątek w Trójce. 17 minut po 9, nie wiem jak u Państwa, ale u mnie kawa już gotowa. Wracamy w takim razie za kilka chwil, a tymczasem wybierzmy się do radiowego archiwum. Wojciech Włodarczyk i Michał Nogaś. Jest 19 kwietnia, Wielki Piątek i 20 kwietnia, Wielka Sobota 1946 roku. Tym żył świat. Chłop, robotnik, inteligent, odświętnie ubrany, zgodnie z wiekową tradycją, idzie do grobu Chrystusa oddać hołd. I chwalebnej śmierci Boga Człowieka. Polskie Radio odwiedza w tych szczególnych dniach warszawskie kościoły. Otwieramy nasz mikrofon u wejścia do grobu w kościele pokarmelickim pod wezwaniem wniebowzięcia Matki Boskiej i świętego Józefa Oblubieńca. Reporter Polskiego Radia mówi dalej. Jest to jedyny kościół warszawski, który ostał się z nielicznymi tylko szczerbami w barbarzyńskiemu niszczeniu świątyń warszawskich przez Niemców. Stąd w dzisiejszym stanie jest on prokatedrą. Dziennikarz przypomina historię sprzed kilkunastu miesięcy. Niemcy nie zdążyli go zniszczyć. Wprawdzie uciekając z Warszawy, w ostatnim momencie rzucili kilka zapalających granatów do piwnic. Powstał pożar, który sprawił zdeponowane tam szaty liturgiczne, obrazy kościelne i tak dalej. Ale został stłumiony przez służbę kościelną. Późnym wieczorem, w Wielki Piątek 1946 roku, wysłannik Polskiego Radia zauważa. Kaplica z lewej strony posłużyła właśnie na urządzenie grobu chrystusowego. W głębokiej niszy... Na ołtarzu jaśnieje zlota monstrancja z Przenejświętszym Sakramentem. Poniżej postać Chrystusa wykuta w kamieniu. Postać leżąca w momencie, jakby przed złożeniem do grobu. Obok krzyży z drzewa i leżąca poniżej cierniowa korona. Dokola kwiaty różnych rodzajów i gatunków, palmy, filodendrony i nasze kwitnące, goździki, primule, narcyze. Tak jakby symbol wiosny, która też przyszła z Ludem Polskim poklonić się Panu. A mikrofon, towarzyszy Warszawiakom modlącym się przy grobie Jezusa. Wargi poruszają się modlitwą. Podejdźmy bliżej. który sposób, Panie Światze, Chryste, i za nas rany Jezu Chrystes mógłbyś nam w relacji z warszawskiego kościoła padają także słowa odnoszące się do staropolskiej tradycji ostatnich dni Wielkiego Tygodnia. Przed chwilą wszedł chłopiec w wieku jakichś 14-15 lat. Uklęknął na chwilę, zmówił modlitwę i z spiesznym krokiem opuszcza teraz kościół. Ma przecież przed sobą zadanie nie lada. Ma obejść 13 kościołów. Tradycja ma swoją wymowę. Drugą świątynią, którą odwiedza polskie radio, jest Kościół Świętego Krzyża. Kościół ten poważnie ucierpiał podczas powstania, choć wnętrze można było ostatecznie przystosować do użytku. Jak mówi reporter? Patrzmy na grób. Na pierwszym planie widać trumnę zamkniętą. Na wierzchu leży skrzyżowana broń. W środku korona cierniowa. Symbol... Naszego narodowego losu. Ta trumna to symbol tych wszystkich, którzy swe życie złożyli w ofierze ojczyźnie. Tu matki polskie wyplakują swe łzy u tej trumny. Tym żył świat. Nagrania dokonane w Wielki Piątek i Wielką Sobotę 1946 roku to jedne z ostatnich dokumentujących życie religijne Polaków z okresu przed rozpoczęciem przez państwo oficjalnej walki z Kościołem. Archiwalne taśmy Polskiego Radia przesłuchiwali Wojciech Władarczyk i Michał Nogaś. Trójka, 22 minuty. Po dziewiątej. Teraz zapraszam Państwa na sam początek płyty niezwykłej. Projekt o nazwie Klimt. Tytuł płyty Jesienny odcienie Melancholii. Trochę to paradoks, że taki album ukazuje się właśnie o tej porze roku. Dom bez ścian. Tak wszystko się rozpoczyna. Klimt, czyli Antoni Budziński, znany na pewno, myślę, że znany słuchaczom trójki, chociażby z zespołu Saluminezja, e, który występował swego czasu dosyć często, na przykład w ofensywie. To jego sorowy projekt Klimt. Tak się nazywa jesienne odcienie melancholii, tytuł płyty i dom bez ścian, sam początek tego albumu. 26 minut po dziewiątej pytają Państwo, Pan Tomasz między innymi, kiedy będzie koncert Alchemika w Trójce? To będzie retransmisja, przypomnienie tego wydarzenia, jedna z piękniejszych płyt polskiego jazzu Sfera Szeptów. Cudowny koncert sprzed kilku lat. Jutro przy Myśliwieckiej 357 w ostatniej trzeciej godzinie naszego spotkania między 18 a 19. Zapraszam Państwa bardzo gorąco a do 9.30 do czasu połączenia z Londynem, snow patrol. No Patrol chasing cars w trójce. Minęła 9.30. I jak zwykle w piątki o tej porze przenosimy się do Londynu. Tam jest leszek Wielgo. Dzień dobry i happy Easter, Jak mówi się teraz po angielsku. Happy easter! Jak kilka tygodni temu, z miesiąc temu chyba, opowiadałem cały w Skowronkach o tym, jak na mojej ulicy pięknie pachną różę Tak było ciepło i wonnie wtedy. I wyraziłem obawę, co się stanie z tymi pięknymi różami, jak się pogoda nagle zmieni. No i tak trochę wykrakałem, bo jest okropnie w tej chwili. Strasznie zimno, wieje silny wiatr i pada. Taki klasyczny polski koniec marca, ale taki klasyczny, bo wiem, że ostatnio to bywa różnie. Ja jestem w studiu BBC, jak wiadomo i BBC akurat jest odpowiedzialne za, za pewne wielkanocne wydarzenie medialne w tym kraju, a mianowicie BBC pokazało nową ekranizację opowieści o, o męce i zmartwychwstaniu Chrystusa w czterech odcinkach. Ostatni odcinek, kulminacja będzie w niedzielę właśnie poświęcony zmartwychwstaniu. Jest to tutaj wydarzenie w tym sensie, że e, trzeba pamiętać, że Wielka Brytania jest krajem dużo bardziej zlaicyzowanym niż, niż Polska. Tutaj o religii w kulturze masowej jest niewiele. Ostatnio było, można było odnieść wrażenie, że, jest, że więcej się mówi o islamie, e, o obrządkach, rytuałach e, tej religii. No, w pewnej mierze zapewne e, w związku z wydarzeniami z 11 września 2001 roku. Także to, że BBC e, akurat robi teraz film e, o męce i zmartwychwstaniu Chrystusa, e, to jest, e, jest, jest to pewne wydarzenie. E, bo BBC ma tutaj spory zasięg medialny. E, tutaj są jest pięć kanałów takich y, powszechnie dostępnych, naziemnych kanałów telewizji, które odbiera każdy, kto ma telewizor. I dwa z tych kanałów to są kanały BBC. Także, także jak BBC robi taki film, to ogląda go y, bardzo, bardzo dużo ludzi. Nie tam 1% procent telewizji gdzieś tam, gdzieś tam o trzeciej w nocy. No ale nie obyło się od kontrowersji, niestety. Dlatego, że twórcy tego filmu y, tak troszeczkę y, podeszli oryginalnie do tej y, do tych wydarzeń opisanych, opisanych w Biblii. Postacie główne tych wydarzeń, bohaterów tych wydarzeń przedstawiają w, w troszkę niekonwencjonalnym świetle. Sam Judasz jest pokazany jako taki młody, naiwny człowiek, który tak naprawdę nie chciał nic złego zrobić. Kajfasz jest pokazany jako kochający mąż i ojciec. No i jest e, największa chyba kontrowersja dotyczy, dotyczy m, pozycji Chrystusa na krzyżu, bo od dwóch lat przywykliśmy e, do tego wizerunku powszechnie znanego. Natomiast w tym filmie e, autorzy twierdzą, że, że to było inaczej. że Chrystus nie jest e, na krzyżu z, rozporta, z, z rozpostartymi ramionami na bok, z wyprostowanymi nogami, tylko jest w takiej pozycji em, embrionalnej, z podkulonymi nogami z rękoma wzniesionymi do góry i ma przebitek gwoździami przed ramiona, a nie dłonie. Więc na ten temat sporo jest szumu. No ale optymiści patrzą na jasną stronę życia i mówią, że to dobrze, że w ogóle taka telewizja jak BBC zajmuje się, zajmuje się w święta właśnie taką problematyką. A tak a to niedaleko w studia, w którym jestem w tej chwili, znajduje się Dom twórcy chyba największego, w każdym razie jednego z największych, że tak powiem z przymurzeniem oka przebojów wielkanocnych, mam na myśli Jerzego Fryderyka Händla i oratorium Mesjasz. Z tego oratorium najbardziej znany jest ten słynny chór Alleluja ale on jest potwornie ograny, a my oczywiście w programie trzecim jesteśmy dużo bardziej wyrafinowani, więc posłuchajmy innego wspaniałego utworu, wspaniałego chóru z tego oratorium, chóru o narodzinach dzieciątka Unto us a child is born And to as a son is born, Jerzego Fryderyka Händla. Co jeszcze, co jeszcze w Londynie w związku z tą piękną muzyką, Leszek Wielgo? Akurat z tym chórem związana jest pewna anegdotka. Taki bardzo znany, wielki dyrygent angielski Thomas Bicham kiedyś, kiedyś prowadził próby Mesjasza z prowincjonalną orkiestrą, z prowincjonalnym chórem. I tak się złożyło, że akurat ten chór o narodzinach dzieciątka śpiewały takie już mocno przysuszone angielskie stare panny. No i śpiewają, śpiewają i jakoś takie troszkę to niemrawe jest, nie podoba się dyrygentowi. On przerywa im i mówi, mówi do tych pań, drogie panie, gdyby tak się dało troszkę więcej entuzjazmu i może troszkę mniej zdziwienia. Aha. Natomiast, natomiast dom Hendla jest rzeczywiście bardzo blisko tutaj. Zabawne jest to, że Händel był nie w czasie, a w przestrzeni sąsiadem Jimiego Hendrixa. Obok, w domu obok mieszkał Jimmy Hendrix. Na obu domach są takie, takie plakietki, które oznaczają tutaj domy, w których mieszkali wielcy ludzie, niebieskie i obok siebie są Händel i Hendrix w domu Händla jest wspaniały klawesyn na którym przychodzą ćwiczyć różni młodzi klawesyniści wśród nich pewna sympatyczna młoda klawesynistka imieniem Kasia pozwalam zgadywać jaka jest jej narodowość więc mam, mam nadzieję, że Kasia będzie na naszym gościem za kilka tygodni i opowie nam, opowie nam o domu Händla i, i pogram nam trochę tam na klawesynie. Kasia teraz też urodziła dzieciątko, niedawno jest na, uro, na urlopie macierzyńskim, więc, więc musimy, musimy troszkę poczekać. A skoro o sympatycznych raczkach mowa, to Ania Szegidewicz teraz opowie o tym, co wyspiarze robią w święta. W zlaicyzowanej Anglii religijny aspekt świąt wielkanocnych zredukowany jest do minimum. Traktuje się je raczej jako wiosenną przerwę, kilka dni wolnych od pracy i szkoły. Nie oznacza to jednak, że Anglicy nie mają swoich wielkanocnych tradycji i zwyczajów. Podobnie jak w Polsce, głównym symbolem Wielkanocy jest naturalnie jajko. Tradycyjne pisanki coraz częściej ustępują jednak miejsca jajkom z czekolady, które daje się w wielkanocnym prezencie zwłaszcza dzieciom. Dla dzieci organizuje się też zawsze tak zwane egg hunting, czyli polowanie na czekoladowe jajka ukryte w ogródku. Angielskie dzieci wierzą, że przynosi je i chowa wielkanocny zajączek, czyli Easter Bunny. Innym symbolem świąt są hot cross buns, czyli słodkie bułeczki z rodzynkami, żurawiną, a czasami też kandyzowanymi owocami. Charakterystyczne jest to, że przed pieczeniem wyciska się w nich znak krzyża, który później wypełnia się lukrem. Hot cross buns je się głównie w Wielki Piątek. Wiąże się też z nimi pewna legenda. Otóż mieszkająca we wschodnim Londynie wdowa, której jedyny syn był marynarzem, każdego roku w Wielki Piątek piekła dla niego bułeczki w nadziei, że wróci do domu na święta. Niestety syn już nigdy nie wrócił, ale wdowa do końca życia w każdy Wielki Piątek wieszała pod sufitem jedną wielkanocną bułeczkę. Jej dawny dom, 150 lat temu przerobiony na pub, zdobią dziś dziesiątki hot cross buns, a dla podtrzymania tradycji co roku zbierają się tam marynarze i jeden z nich wiesza pod sufitem następną bułeczkę. Kolejnym zwyczajem, którego w Polsce nie mamy, są wielkanocne parady, podczas których wszystkie panie ubrane są w dość zabawne nakrycia głowy. Własnoręcznie wykonane czepki, przystrojone wstążkami i kwiatami. Największa z londyńskich parad odbywa się w parku Battersea, w południowo-zachodniej części miasta. O ile w wielokulturowym Londynie wielkanocne zwyczaje zanikają coraz szybciej, o tyle w niektórych częściach Anglii nadal kultywuje się stare ludowe tradycje. Na przykład w Preston w hrabstwie Lancashire w północno-zachodniej Anglii co roku odbywają się rytualne wyścigi jaj. Ugotowane na twardo jajka turla się ze szczytu pagórka. Wygrywa ten, którego jajko dotrze najdalej i oczywiście pozostanie nierozbite. Wielu Londyńczyków spędza święta poza miastem, ale tym, którzy zostają, Londyn jak zwykle oferuje sporo atrakcji. Największe londyńskie muzea, sklepy i centra handlowe przygotowały specjalne wielkanocne rozrywki dla całych rodzin. Świąteczny poniedziałek warto będzie spędzić w tym roku np. w Muzeum Historii Naturalnej lub w słynnym domu handlowym Harrods. Ogród botaniczny Kew Gardens przygotowuje specjalny jarmark, podczas którego można będzie spróbować wielkanocnych przysmaków i kupić świąteczne ozdoby. Popularną rozrywką w tym okresie roku jest też na przykład jeżdżenie na wrotkach po Hyde Parku, gdzie organizowane są różnego typu wyścigi i zawody. O wielkanocnych zwyczajach w Wielkiej Brytanii opowiadała Ania Szygidewicz przed chwilą. Leszek Wielgo chyba ma jeszcze jakąś informację a propos BBC, a propos dokumentu o naszych rodakach. Na szczęście, poza tymi wszystkimi angielskimi przysmakami, o których Ania mówiła, są też polskie delikatesy w Londynie. Także można, można jakoś wytrzymać. Rzeczywiście telewizja BBC pokazała bardzo ciekawy film o, o, o polskich imigrantach zarobkowych. Nie tylko polskich, również o Litwinach i Słowakach, ale przede wszystkim o Polakach. Bardzo ciekawy i bardzo dobrze zrobiony muszę powiedzieć, bo w, w programach... Na ten temat wyczuwa się czasem taki, one są troszkę protekcjonalne, tak jakby od, od nas samych było zależne to, w jakim kraju się rodzimy, w jakiej sytuacji materialnej. A ten program był zrobiony tak bardzo, bardzo ciepło, z dużym zrozumieniem, z takim poczuciem ludzkiej solidarności i, i, i z takim humorem bardzo ujmującym, takim dobrodusznym w stylu szwejka troszkę. I autor programu, reporter BBC towarzyszył jednemu panu z Polski do angielskiego miasta Peterborough, bo tam jest właśnie strasznie dużo imigrantów w tej chwili. Rozmawiał z różnymi mieszkańcami tego miasta. No, ci miejscowi są oczywiście bardzo niezadowoleni, że ich miasto rodzinne zmieniło się nie do poznania. Oni nie poznają swojego miasta, nie poznają ludzi, których widzą na ulicach i to jest, jest dla nich niepokojące. Oczywiście rozmawiał też, też z imigrantami, ze Słowakami, z Polakami. I rozmawiał też z młodymi Anglikami, którym podobno imigranci zabierają miejsca pracy. No taki tu jest jeden, jeden z tych mitów, może nie zupełnie wyssanych z palca, propagowanych przez, przez prasę bulwarową. Więc reporter rozmawiał z takimi młodymi Anglikami. No to są tacy młodzi ludzie na ogół w tych kapturkach charakterystycznych i, i z puszką piwa w ręku. No i on z nimi rozmawiał, oni się skarżyli, że, że właśnie imigranci zabierają miejsca pracy, a ten reporter mówi, no jak, jak naprawdę szukasz pracy, to, to ja ci mogę załatwić, nie ma problemu, jest praca. Mówi, jaka praca? No, bo to jest taki farmer i on zatrudnia imigrantów i każdego, kto się tam zgłosi, bo on potrzebuje ciągle ludzi do pracy i trzeba po prostu od rana zbierać warzywa na polu, na co ten młody człowiek z puszką piwa w ręce, zareagował bardzo pogardliwie i odszedł, więc e, e, tak to wygląda często właśnie to odbieranie pracy Brytyjczykom przez imigrantów, po prostu e, Brytyjczycy po prostu pewnych, pewnych prac nie chcą wykonywać. No ale dobrze, przynajmniej tak jak mówiłeś niedawno, że ten film pokazywał polskich imigrantów, Polaków i Polskę w ogóle od takiej dobrej i czasami nawet humorystycznej, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu strony. Leszek Bielgo, dziękuję Ci bardzo. Zakończmy w nastroju świątecznym, arią kolejną z Mesjasza, dźwięk trąbki, obwieści, zmartwychwstanie i zbawienie. The trumpet shall sound. Muzyka Jerzego Fryderyka Hendla, w Wielki Piątek w Trójce. Tym razem zaproponowana przez Leszka Wielgo, który opowiadał nie tylko zresztą o brytyjskich tradycjach wielkanocnych prosto z Londynu. Za kwadrans dziesiąta. Gotta go, it's melting Trójka za 12 minut, godzina 10. Jerozolima. Droga krzyżowa, dziś. Wielki piątek, 2000 lat po Chrystusie, nasz reporter Marcin Gutowski podróżuje z mikrofonem drogą krzyżową, tą samą, którą w wielki piątek w dniu swojej śmierci szedł Jezus. Przy pierwszej stacji Drogi Krzyżowej, gdzie zapadł wyrok na Jezusa, spotkałem grupę skupionych pielgrzymów. Był z nimi jednak jeden zupełnie niezainteresowany modlitwą człowiek – palestyńczyk. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. My name is I am bus driver. Nazywam się Talal Hamed. Jestem kierowcą autobusu. Zajmuję się tu polskimi grupami. Pracuję z Polakami już od dwóch lat. Lubię z nimi pracować, bo to cisi i dobrzy ludzie. Wszystko co dobre kojarzy mi się z Polakami. To dlatego z nimi pracuję. Jestem szczęśliwym człowiekiem, pracuję codziennie i lubię swoją pracę. Mam siedmioro dzieci i jestem dziadkiem dwóch dziewczynek. A ile masz żon? Tylko jedną, jedna wystarczy, kochamy się. W końcu wytrzymaliśmy ze sobą już 35 lat, tyle ci mogę powiedzieć. A gdzie mieszkasz? Na osiedlu Abu Tor w Jerozolimie, zaraz przy górze Syjon, nad doliną Gehenny. O, Gehenna w Biblii przedstawiana jest jako piekło, więc mieszkasz w piekle? Blisko, bo jako pierwszy tam trafię. Dobrze, dobrze, dobrze, dobrze. To podróż z mikrofonem po współczesnej Jerozolimie Marcina Gutowskiego. That scar on your face That beautiful face of yours Don't you think that I know Jeden z tych niezapomnianych utworów spłyty Listen Without Prejudice, George'a, Michaela, Cowboys and Angels. Do dziesiątej w trójce, dziś po raz pierwszy, ale nie po raz ostatni. Mochiba.